Przypomnę, że dzisiaj naszym tematem będą graadaptacje, egranizacje bądź adaptacje groby w zależności od tego, jak to woli I może w pierwsze, czym powinniśmy się zająć, to może wspólnie spróbujmy ustalić, który z tych terminów jest chyba tak naprawdę właściwy i który powinien być wykorzystywany, bo przyznam szczerze, że kiedy przygotowywałem dzisiejszą dyskusję, to zauważyłem w środowisku internetowym taki problem w ogóle, żeby ustalić, który termin powinno się stosować do których zjawisk. No i tutaj jako pierwszy przykład możemy podać to rozróżnienie na gradaptację i egranizację. Mamy tutaj słownik gatunków i zjawisk filmowych, wydawnictwo Park Edukacja i mamy tutaj pojęcie gradaptacji które odnosi się chociażby do filmowej realizacji yy, Interpretacji jakiegoś tekstu zawartego w grze yy, Tutaj mamy akurat przykład z Tomb Raidera <coughs> Więc gra adaptacja rozumiana jako adaptacja filmowa gry Natomiast tutaj mamy termin Z jednego z portali z internetowych Mamy tutaj z kolei termin egranizacja yy, Który odnosi się również do filmu zrealizowanego na podstawie gry no i Pytanie. Które waszym zdaniem termin jest lepszy? Dlaczego? Dlaczego drugi jest gorszy? Macie jakieś zdanie na ten temat? Czy w ogóle te, nie wiem, zajmowanie się rozróżnianiem tych terminów jest bez sensu? Oczywiście, ja że nie jest bez sensu. Nie ma, nie ma z nami dzisiaj filozofa języka, czyli, czyli Pawła Grabarczyka. Przypuszczam, że on miałby coś ciekawszego na ten temat do powiedzenia. Też żałuję tego. A, natomiast oba te terminy są troszkę... Um, brane same z siebie nie są, nie, nie, są troszkę za mało, za mało opisowe. Znaczy, ciężko z nich wywnioskować, co jest adaptowane z czego, tak? Czy zarówno w przypadku gra adaptacji, w przypadku egranizacji jeszcze jest troszkę lepiej. Bo tu, tu jesteśmy się w stanie domyśleć w ramach słowotwórstwa, że to chodzi o przenoszenie gry na srebrny ekran. Natomiast gra adaptacja to już tak niekoniecznie. Jakie się na tę pozycję Generalnie się wydaje, że ekranizacja i adaptacja to działa chyba trochę w drugą stronę, w sensie, że to jest przenoszenie czegoś na y, Medium gier. W, w, w kontekście, jeżeli mówimy ekranizacja, czyli przeniesienie czegoś na... Y, Noże ekran? Tak w kontekście właśnie ekranizacja, znaczy przynajmniej tak ja uważam, to jest przenoszenie czegoś na y, Medium gier. Ja też w ten sposób jak odbierałem do te słowa, przy czym jedna i drugie uważam raczej za słowa przynależne takiemu językowi bardziej potoczne, bądź ewentualnie publicystycznemu, zdecydowanie nienaukowemu, bo one są słowotwórczo nieuzasadnione. Jakby nie ma takich w końcu w takich zasad, które uzasadniałyby użycie tych słów. Tutaj stosujemy pewną analogię do słów już istniejących, ale z punktu widzenia twórczego, o ile mi wiadomo, dotąd uważano, że jednak jest to błąd. W sensie stosowanie tego typu słów w publikacjach naukowych, niezależnie czy mówimy o adaptacji czy ekranizacji. Myślę, że one służą raczej jako skróty myślowe do ekranizacji, w sensie digitalizacji czegoś na przykład, czyli utworzeniu gry z filmu, tak jak tutaj padła taka sugestia. Albo adaptacji, właśnie nie w tę stronę, m, którą jakby tutaj mamy zasugerowaną, tak myślenia, ja? tylko mhm. odwrotnie. Natomiast są to nadal podczyzny. Są to słowa utworzone oddolnie, nie, nie do końca zasadne, jeżeli chodzi o słowo twórczość, o budowanie słów analogicznych. No i o ile e, słowo gradacja wydaje się użyteczne, e, o tyle mi wydaje się, że egranizacja, Jakiś pierwszy raz spotkałem z tym terminem To jest trochę mnożenie bytów, bo równie dobrze można powiedzieć Ekranizacja gry i nie widzę w tym Niczego złego Jakieś jeszcze inne pomysły? Propozycje Co myślicie na ten temat? Z tymi terminami Czy w takim razie należałoby zaproponować jakiś inny termin Oddzielny, albo po prostu używać jakiegoś Um, tak jak wspomniałeś, granizacja gry, bądź w przypadku gier po prostu mówić o adaptacjach growych, tak jak się adaptacja książkowa, adaptacja powieściowa. Tak, rozumiem, że milczenie oznacza zgodę <coughs> w tym przypadku. Na no, pewno nie będziemy tworzyć nowego terminu, znaczy mi się wydaje, że to jest niepotrzebne. Już jest chaos i jak będziemy jeszcze proponować jakieś nowe, to w ogóle się wszyscy pogubimy, nie mówiąc o tym, że pewnie i tak trudno byłoby, żeby ten termin się już przedostał szerzej. Nowe terminy są fajne dla osób, które są w tym środowisku, a na przykład dla osób, które dopiero są z zewnątrz, przyszły na przykład pierwszy raz na jakieś spotkanie wielkie albo coś takiego, to mogą mnie do końca rozumieć takie rzeczy, no i będą potrzebowały wytłumaczenia. Więc no, tworzenie takich nowych terminów też musi być... Otoczone tym, że powinno być rozumiałe dla każdego, kto jest nawet spoza kręgu osób, które go rozumieją. Pozmówmy się, taki proces trwa bardzo długo. Do tej pory nie mamy, nie mamy przecież tak naprawdę mm, słowa growy jako przymiotnik. To nie jest poprawne słowo z punktu widzenia języka polskiego jeszcze. Roznawstwo nie istnieje. Roznawstwo nie istnieje, chociaż to istnieje jako zaistniały. zjawisko, tak jak rozmawiamy sobie raczej publicystycznie, chociaż. Wiemy, że, że w pracach naukowych, gdzie ten termin jest finansowany, przynajmniej przez część osób, tak przez nasze środowisko można tak powiedzieć, to jest termin, który pojawia się bardzo często. Natomiast, natomiast takie procesy trwają długo i, i Rada Języka Polskiego i Językoznawcy w ogóle to, to zawsze ten proces jest bardzo powolny i to jest raczej nadążanie za rzeczywistością bardzo ostrożne niż, niż, niż jakieś odważne ruchy w tej kwestii. Znaczy, ja myślę, że w ogóle bardzo ważne jest to, co, w jaki sposób środowiska naukowe odniosą się do tych słów, które funkcjonują. Czy to będą słowa typu groznawstwo i, i growe, czy właśnie granizacja tudzież e, graadaptacja moim zdaniem Osobiście ten drugi termin, czyli gradaptacja, jest bardziej e, automatyczny. Łatwiej się go używa niż egranizacja. Ale tutaj moglibyśmy Trudniej wymieniać... wymówić egranizację. Dokładnie, dokładnie. Natomiast Dzięki tutaj jest. moglibyśmy się jakby wymieniać tego typu pomysłami. E, I przypuszczam, że nie, nie miałoby to wielkiego wpływu na, na to, w jaki sposób środowisko naukowe się do tego odniesie. Natomiast przypuszczam, że w, jakby, w takich procesach, które prowadzą do nobilitacji danego słowa i do wprowadzenia go do słownika. Podobne rozważania też są podejmowane w kręgach akademickich, w takich kręgach, które są faktycznie establishmentem, jeżeli chodzi o słowotwórstwo. Więc, więc myślę, że kwestia czasu pokaże dopiero w jaki sposób potoczą się losy tych słów i ich rozumień, bo to, że my rozumiemy je w jedną czy drugą stronę, też póki co do niczego nie prowadzi. Definicja słownikowa będzie chyba rozstrzygająca. To jest taka przykra perspektywa, która pokazuje, że my nie mamy za bardzo wpływu na słowo pórstwo, ale myślę, że to też nie do końca tak, nie, nie do końca tak działa. Bo używanie tego słowa w publicystyce jest też analizowane w środowiskach naukowych już teraz i choćby dlatego te terminy się na w tekstach naukowych. Ale nie pojawiają się one znowu tak często. Częściej można spotkać E, określenie, że gra powstała na podstawie czegoś, niż że jest gra adaptacją. Że mhm. no bezpiecznie to adaptacja. jest to napisać, tak naprawdę. No bo jeżeli jakieś, po, powiedzmy powstaje jakiś publicy publicystyczny tekst, to w sumie znaczy sama bym się powiedziała, że to jest adaptacja czegoś tam, czegoś tam, niż się zastanawia czy właśnie, czy gra adaptacja, organizacja, nie wiem, czy coś innego. Ewentualnie takim bezpiecznym rozwiązaniem jest uciekanie po prostu do odpowiedników angielskich, tak jak często się mówi na przykład game studies, a nie właśnie gruznawstwo, bo tak jest bezpiecznie, bo to jest termin już w miarę rozpoznawalne na uczelniach zachodnich. Tak, tylko jeżeli chodzi o na przykład polskie środowisko naukowe, to już teraz istnieje dość wyraźne i sugestywne rozgraniczenie między film studies a filmoznawstwem. Uh -huh. I myślę, że podobny proces będzie dotyczył w przyszłości rozróżnienia między game studies a, a groznastwem w sytuacji, kiedy jakby ta specjalizacja w kręgu naukowym osób zajmujących się grami będzie się bardziej dywersyfikować, bo faktycznie tych problemów będzie więcej i będziemy je dzielić jakoś kategorialnie, najprawdopodobniej na przestrzeni choćby najbliższej dekady, bo jakby teraz jesteśmy świadkami dość dynamicznego rozwoju tej branży, jeżeli chodzi o naukę. I jeżeli język będzie nadążał albo próbował nadążać, a myślę, że tak powinno być, za jakby refleksją naukową, to powinniśmy doczekać się dość szybko e, e, konkretnych definicji tych hmm. Dobra, trochę się już widzę, rozkręciliście, to może <coughs> zostawmy na razie problem z terminami, ponieważ graadaptacjami czy też organizacjami będziemy się zajmowali jeszcze za tydzień, e, więc myślę, że możemy to jeszcze zostawić, jeżeli pojawi się w naszym gronie osoba kompetentna, wspomniana wcześniej, i może <coughs> przejdźmy już od razu do tak zwanego mięsa, jak my to czasem mówimy, na naszych spotkaniach, czyli do gier będących adaptacjami innych, znaczy będących adaptacjami tekstów kultury realizujących się w innych starszych mediach no i tutaj wybrałem takie trzy przykłady w, z różnych dziedzin czyli mamy Alice Madness Returns, czyli adaptację Alicji w Kraju Czarów mamy Piratów z Karaibów, które odnoszą nas do filmów Disneya i mamy grę Blood Bowl, będącą taką cyfrową adaptacją gry planszowej czyli realizującej się w medium o ile można tutaj nazwać gier planszowych chciałem zapytać was czy waszym zdaniem można w ogóle mówić o czymś takim, że gry komputerowe nadają się do tego żeby realizować w nich adaptacje starszych tekstów tekstów realizujących się w starszych mediach ja, jakie byłyby plusy jakie byłyby plusy takiego rozwiązania Oczywiście że się nadają, ja jedną z moich ulubionych gier jest Kalow roczne zakątki ziemi, która jest adaptacją od książki Lovercrafta nad InSmooth. nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam nazwę tego rybackiego zesteczka. i gra jest naprawdę świetnie zrealizowana tylko przy produkcji czegoś takiego trzeba wziąć pod uwagę, że fani są przywiązani do tego pierwszego medium i trzeba zastanowić się nad tym, jak oni by to widzieli i czego oni mogliby oczekiwać od takiej realizacji to trzeba spojrzeć na to, czy chcemy grę umieścić w uniwersum tego świata, czy chcemy po prostu przepisać cały film do gry, no bo jak przypiszemy, jak, no, biorąc uwagę, jeżeli chcemy to wziąć z filmu, jeżeli będziemy próbować przepisać film do gry, no to to nie ma żadnego sensu, bo ktoś obejrzał i ma już ze sobą tą, ten tekst. No teraz, tylko teraz czy... pytanie, czy nasze to, znaczy to podejrzenie było skierowane do osób, które chciałyby przeżyć na, jakieś, na, na innej, tą historię przeżyć na innej zasadzie. Mhm. Do e, alternatywy, tak? Znaczy, no jako alternatywa, albo jak właśnie samemu prze, przeżyć te historie, które zostały powiedziane w ten sposób. Tutaj takim dobrym przykładem myślę, może to nie jest do końca adaptacja, ale. Yy, przychodzi mi do głowy przykład yy, gry Enter the Matrix, która była spoiwem popularnym, yy, która była do, dołączona do historii filmu, pokazywała to, co się dzieje obok i jednocześnie starając się wytłumaczyć pewnego rodzaju yy, wątki popularne. Znaczy z Matrixem sytuacja jest o tyle dobra, że Enter the Matrix to jest taki przykład gry, która uzupełnia to, czego nie było w filmie, jako element tej samej linii fabularnej, ale jest też Path która pozwalała odtworzyć sceny znane z filmu, wcielając się w postać Neo. No i w tym drugim przypadku mamy do czynienia właśnie głównie ze zmianą doświadczenia, nie z uzupełnieniem treści, tylko ze zmianą doświadczenia, tak jakbyśmy obserwowali ten sam film z innej strony, dodając do tego element interaktywny czyli kamera, czy generalnie wszystko skupia się wokół samej postaci Neo, która jest oddana do naszej dyspozycji i znamy tę historię, widzieliśmy ją w filmie i możemy ją odtworzyć, I to jest właśnie też istotne słowo, odtworzyć, nawet nie tyle przetworzyć, co odtworzyć, na potrzeby innego medium, tak? w sensie poznajemy ten świat, mamy takie poczucie zanurzenia w tym samym świecie, który znaliśmy z ekranu i bardzo wielu fanów na przykład oczekiwało na to, że gra Lost będzie to, czymś takim, że po prostu będziemy mogli sobie pozwiedzać wyspę i wcielić w którąś z tych postaci, I okazało się, że gra była, korzystała z tego samego modelu co Enter the Matrix, czyli uzupełnienia pewnych treści to podobnie, właśnie też było zrealizowana, podobnie była zrealizowana adaptacja Ojca chrzestnego gdzie główny bohater, którego gracz, yy, gracz musiał stworzyć od zera yy, brał udział we wszystkich wydarzeniach jakie było, miały miejsce w filmie ale tak jakby z boku, tak jak słynna scena w filmie z głową konia yy, w grze naszym zadaniem jest podłożenie tej głowy yy, podskładając się właśnie po tego reżysera no to jest tych przykładów, które się pojawiły w prezentacji, e, bardzo ciekawym przykładem jest Pirates of the Caribbean, bo gra jest adaptacją, e, adaptacją, powiedzmy, to tak wstępnie używam tego słowa, adaptacją filmu, ale film też nie był pierwotnym medium, w którym jakby realizowała się e, ta historia, bo pierwotnie mieliśmy do czynienia z czymś, co nie miało charakteru w ogóle tekstualnego, czyli z parkiem rozrywki w Disneylandzie e, poświęconym legendom pirackim film zbierał elementy z tego parku rozrywki, te, które były najciekawsze i dobudowywał do nich historię. I w ten sposób powstała marka Pirates of the Caribbean. E, później przetworzona między innymi na grę ale oczywiście nie tylko. Więc warto zwrócić uwagę na to, że, że ta zmiana, która się dokonuje, e, ona nie tylko zmienia, nie wiem, sposób poznawania danej historii, ale czasami działa też twórczo. W sensie ten film był twórczym przetworzeniem pewnych elementów z parku rozrywki a gra z kolei umożliwia po raz kolejny dodanie elementu interaktywnego, który w filmie się zatracił. W parku rozrywki jakby cała esencja korzystania z tego typu przybytków wiąże się z pewną interakcją z otoczeniem. Gra przywraca ten model, ale transponuje go do domu, nie, nie zmusza człowieka do wyjścia, tylko jakby mamy ten element interaktywny w domu więc tutaj zmieniają się i konteksty uczestniczenia w jakiejś marce, w jakimś uniwersum e, takie czysto fizyczne i zmieniają się kwestie narracji bo jest zupełnie inaczej prowadzona w grze inaczej w filmie, inaczej w parku rozrywki gdzie prawie że jej nie ma, ale jest jakby sugerowana e, te, te zmiany są istotne i tutaj kwestia raczej tego, czy, czy sensowne jest robienie gry adaptacji polega na tym, co stoi, jaka jest motywacja twórców, którzy chcą zrobić grę jako adaptację czegoś czy chcą faktycznie odtworzyć, hmm. czy chcą jednak dodać element, który zmieni postrzeganie tego uniwersum przez uczestnika, przez gracza. Przy można obrać jeszcze inną drogę i tutaj właśnie bardzo dobrym przykładem jest Alice, to znaczy po prostu wykorzystać, w zasadzie wykorzystać tylko galerię postaci, tak na dobrą sprawę, bo ten, ta historia nie jest odtwarzana, tylko mamy własną wizję z, z użyciem tych postaci, gdzie, no, gdzie, stary, gdzie twórca stara się wykorzystać jakby najlepsze cechy platformówki, po to, żeby zrobić grę, która jest sama w sobie jest, jest dobrą grą, a oprócz tego jest jeszcze, jest jeszcze grą, która, która bazuje na, na motywach tego słynnego tekstu. Więc można, można się kompletnie jakby odciąć od historii, od narracji, od punktu A do punktu B a, i spróbować zrobić coś kompletnie swojego i też ma to... Podstawiać to z elementów, które tak, tak, znajdziemy tak, tak. mhm. mhm. Żeby zrobić grę, która na, na swoich własnych prawach jest dobra, a jakby otoczka to jest coś de facto dodanego. Mhm. To, o czym mówisz, mi się wydaje, że jeżeli porównalibyśmy tutaj chociażby tych Piratów i Alice, to różnica moim zdaniem jest taka, że można sobie zagrać w grę z Piratów nie oglądając wcześniej filmu i świetnie się czuć i wszystko rozumieć, bo gra jest po prostu żywcem przeniesieniem filmu z tym, że możemy sterować postaciami, natomiast jeżeli nie zna się... Opowieści Karola, to wówczas zrozumienie tak naprawdę tej, można powiedzieć, chorej interpretacji autorów gry, jest utrudnione. I okej, okay, na poziomie reguł możemy sobie świetnie radzić, ale żeby zrozumieć całą fabułę, to mogą być pewne problemy bez znajomości tego tekstu. Dlatego też no wydaje mi się, że w przypadku Alice bardziej możemy mówić o takiej adaptacji, która. No wymaga od nas znajomości poprzedniego tekstu. No ja właśnie bym się zastanowił, że to... ona wymaga znajomości, dlatego że ona się właśnie, przynajmniej ta pierwsza, pierwsza, ale nie, nie pamiętam jak, jak Matrix mm Hut, -hmm. bo grałem tylko parę minut. Ona się broni sama w sobie jako gra i no i tak jak mówisz, jej ukończenie nie wymaga w ogóle znajomości tekstu, może to najwyżej inspirować do, do jego sięgnięcia. I wtedy to jest... Ja nie miałem tej możliwości, żeby to sprawdzić w ten sposób, natomiast, natomiast trzeba by chyba po prostu zrobić taki eksperyment i dać komuś tą grę, kto, kto nigdy nie miał do czynienia z tekstem i zobaczyć, jakie... Co, co ta osoba zrobi, jakie będzie miała wrażenia. Myślę, że to, o czym mówi Marcin, wiąże się z, taką, e, z takim problemem, który był podejmowany już wielokrotnie przed adaptacjach, nie tylko w wypadku gier, czyli z y, takim wyspecjalizowanym odbiorcą, tak to było nazywane m.in. Przez, przez wczesnych badaczy takich jak Jenkins, jeżeli chodzi właśnie o właśnie relacje teraz Odbiorca wyspecjalizowany to taki odbiorca, który znając pewne konteksty stojące za powstaniem filmu, znając pewne tło, czy to oparte w innych mediach, czy to po prostu w jakichś warunkach produkcyjnych, będzie w stanie czerpać przyjemność, której ktoś inny nie jest w stanie czerpać. Taka przyjemność naddana, bo tak to się też bardzo często nazywa, bardzo często jest jakby król odbioru danych tekstów. No nie wiem, w wypadku filmów Kevina Smitha, nieznajomość jakby popkultury, od razu skreśla te filmy, bo, bo, bo one są absurdalne, one są głupie, one są słabe fabularnie, ale jeżeli będziemy w stanie rozpoznać choćby nawiązania do innych znanych popkulturowo tekstów, to wtedy okazuje się, że one są po prostu doskonałą mieszanką, takim wymieszaniem tego, czym żył Kevin Smith, i, i popkultura w czasach, kiedy on tworzył więc takie odbiorce wyspecjalizowane no tutaj rodzi się pytanie, czy właśnie powinien być modelowym odbiorcą danej gry adaptacji na przykład, czy raczej zakładamy, że modelowym odbiorcą jest każdy, czyli taki jak najszerszy target sobie budujemy a modelowy odbiorca będzie czerpał po prostu dodatkową frajdę, czyli gra powinna bronić się sama, ale rozpoznanie cytatów jest wartością daną, czy rozpoznanie cytatów rozpoznanie nawiązań tych elementów jest jakby czymś, co warunkuje przyjemność odbiorczą. I tutaj możemy oczywiście przerzucać argumentami na ten temat. I myślę, że w tym jakby leży rozpatrywanie sensu adaptacji, które w ten sposób budują historię, czyli nie, nie, nie tyle są wierne pierwowzorowi z punktu widzenia opowiadania historii, ale z punktu widzenia rozpoznawalnych elementów tej historii. Alice jest doskonałym przykładem tego, że e, tak, się, tak, tak, tak czytałem, jakby też nie, nie mam osobistych doświadczeń w tym branży. W, te, w tej kwestii, że jest świetną platformówką, po prostu. Nawet jeśli nie znamy Alicji, postaci Alicji, tylko znamy jakieś jej wyobrażenie, wiemy, że po prostu była kiedyś taka książka, ale nic o niej nie wiemy, to i tak będzie z tego całkiem sprawna platformówka. Oczywiście mroczna, skierowana do dorosłego gracza, ale platformówka i to całkiem sprawnie zbudowana z punktu widzenia mechaniki i przyjemności płynącej z mechaniki, a nie historycznej. Okej, okay, no trochę pogadaliśmy sobie o tej warstwie semantycznej, o tym przem. Przenoszeniu postaci, jakichś elementów z jednego tekstu do drugiego No ale nic jeszcze nie powiedzieliśmy o, o tym trzecim przykładzie e, Czyli o przenoszeniu e, gry Takiej, można powiedzieć, analogowej do, do medium gry cyfrowej Czy Waszym zdaniem w ogóle takie przenoszenia mają sens? Czy powinniśmy się ograniczyć tylko do... Nie wiem, do tych pierwotnych form, czy to jest tylko i wyłącznie taka kwestia, nie wiem, chęć zarobienia dodatkowych pieniędzy przez te koncerny. Czy może jednak to ma jakiś sens i. Nie no, blog się sprawdza bardzo dobrze w spółko, mhm. jako gra komputerowa. Znaczy, no ja nie, nie znam właśnie tej wzoru, tak? Ale no nie sądzę, żeby to było tylko chęć zysku. Zastanawiam się, jak daleko to się posunąć w tej definicji. Czy na przykład taka kafista też, też kwalifikuje się do, do, do adaptacji? No to, to jest już, to jest, wydaje mi się, to jest temat już zupełnie inną dyskusję. Wszystko. Um, o ile Blood Bowl jest adaptacją gry. Na pewno. O tyle trudno mi nazwać, nie wiem, grę jakąś tam sportową jakąkolwiek, niezależnie od tego, czy, czy byłaby to piłka nożna, czy, czy baseball czy koszykówka, trudno mi to nazwać adaptacją, bo mimo wszystko nie mamy tutaj kontaktu z jakimś tekstem, który zostałby przetworzony na, na potrzeby innego medium. I gry sportowe chyba są takim wyjątkowym przykładem, no nie wiem, właśnie czy adaptacji, czy, czy raczej uproszczonej symulacji. symulacji, to jest pewien no, model, na, który po prostu symulacja. dosyć dobrze działa, natomiast wiadomo, że to nie jest, to nie jest próba wiernego otwarzania rzeczywistości. Ale brzmi to ciekawie, symulacja meczu przykład, czy adaptacja meczu, tak? Adaptacja. Albo adaptacja właśnie znaczy... rozgrywki w te... I niektóre z tych gier mają elementy adaptacji, meczu, ponieważ odwołują się do faktycznie rozegranych meczów, faktycznie rozegranych mistrzostw. To wtedy możemy mówić o adaptacji tych meczów, ale to... Bardziej dalej pasuje do określenia samolacja w tym wypadku. Tutaj można też e, taki pośredni przykład wskazać, czyli szachy. Właśnie o tym samym pomyślałem. Starycy. Partie historyczne, tak zwane, tak? Tak, partie historyczne, albo nawet nie, niekoniecznie próba odtworzenia jakichś faktycznie rozegranych partii, ale sam fakt, jakby tego, że szachy były e, i są nadal oczywiście, e, grą, która opiera się na pewnych odniesieniach do strategii wojskowej. One nie są jakby adaptacją jakichś rozegranych bitew, chociaż rzeczywiście zdarzają się osoby, które podejmują się takich eksperymentów bardzo często na tle jakimś artystycznym, a żeby na przykład za pomocą planszy szachowej do pionków i tak dalej, odtworzyć przebieg jakiegoś wydarzenia historycznego, bitwy pod grą, ale na przykład słyszałem o takie. ale to jest oczywiście bardzo uproszczony model, sprowadzający się do najniższego wspólnego mianownika, czyli najbardziej abstrakcyjnego wyobrażenia bitwy. I w tym wypadku, czy przeniesienie takiego modelu, który już sam w sobie jest uproszczony na pola gry, która też korzysta z pewnych uproszczonych mechanizmów gry komputerowej, jest adaptacją bitwy czy szachów. Czy w ogóle możemy mówić w przypadku adaptacji, czy właśnie no, e, może właśnie tutaj wypadałoby zwrócić takie osoby jak remediacja. Nie. Yeah. Bo, bo szachy potraktowalibyśmy jako remediację bitwy. Przecież remediacja bitwuje mi gorzej, prożeń, dlatego że jakby bitwa nie, nie, nie rozgrywa się medialnie w tym wypadku, tylko w przestrzeni fizycznej, tylko już e, ten drugi poziom, czyli gra komputerowa zrobiona na podstawie szafów, być może to jest remediacja. No to nawet nie być może, tylko na pewno, jeżeli no mamy przeniesienie w jednego medium w drugim, reprezentację jednej mediacji w drugiej mediacji, to pewno jest to mediacja. Dodatkowo w przypadku, kiedy adaptujemy grę analogową na grę cyfrową, no to możemy też no, mówić o remiksie, czyli dodaniu kolejnych elementów, takich które nie są obecne w grze analogowej chociażby w Bloodborne na przykład rzut kością jest zastąpiony poprzez algorytm który steruje grą jest to już jakieś tam udogodnienie względem gracza komputerowego jakaś zmiana w tym o remediacji, o remixie będziemy więcej mówili jeszcze za tydzień więc jeżeli jeszcze macie jakieś pomysły to nie zapomnijcie o nich i myślę, że możemy już przejść do następnego jeszcze, punktu Jeszcze jedna, jedna tak? rzecz a propos tego samego terminu adaptacja w wypadku gier, być może zasadne byłoby jakby to rozstrzyganie co jest adaptacją, tudzież gra adaptacją, a co symulacją, jakby sprowadzenie do takiego, wydaje mi się, że dość oczywistego wniosku, że o adaptacji możemy mówić wtedy, kiedy nowy tekst opiera się na starym tekście, w którym też mieliśmy do czynienia z pewnym światotwórstwem, z pewnym wykreowanym światem, z pewnym wykreowanym zestawem właśnie, elementów współtworzących się świat. Czy to będą postaki, czy to będą jakieś elementy związane z budowaniem przestrzeni. Czyli w Blaboo mielibyśmy do czynienia z adaptacją. W wypadku szachów już byłby większy problem, bo szachownica jest nie tyle światem, co przestrzenią, w której rozgrywa się gra. To jednak nie jest to samo. Ja też się teraz zastanawiałem, bo w szachach nie ma fabuły, jest tylko są zasady, yy, jakiś tam konkretny warunek, żeby wygrać, i celem gracza, yy, obydwu graczy, którzy grają, jest wygrać z drugim, yy, no, z przeciwnikiem. Yy, w szachach nie ma yy, fabuły, w tak samo jak w warcabach i innych rodzajach ty tego typu gier, a w grach właśnie planszowych, no jakaś fabuła jest. I jest ona też próbowana, próbuje się ją przenieść w ten sposób do gry, no i ją pokazać też ze strony gry. Mm. Trzeba spojrzeć na to, no bo w szachy, no, jak, jak nie mają samą, fabuły, samą to, mechanikę. Hmm. to mechanikę gry, a nie są z... na... z... z... z... z... z... W związku z tym jeszcze jak e, modelujemy jakieś zjawiska historyczne, znaczy odzorowujemy jakieś zjawiska historyczne w grach, to, to, to też niekoniecznie musi być adaptacja, bo to jest znowu coś, e, Może... co faktycznie się zdarzyło. Co, to możemy nazwać prędzej relacją relacje no, to, to byłoby no, ciekawe. No, relacja, no, mamy, w, pojawia się w, taki termin, jest w ogóle news games, czyli gry, które odwołują się do jakichś wydarzeń e, obecnych, e, ale to też, wydaje mi się, że to też jest temat na osobny dla więc może o tym innym razem, ale graja korelacja to też jest ciekawy problem, na którym trzeba by się zastanowić czy w ogóle medium cyfrowe, medium interaktywne nadaje się do tego, żeby coś, coś relacjonować. Być może tak, być może nie, zastanawiam się nad tym za, za jakiś czas, mam nadzieję. Dobrze, no to przejdźmy do tych adaptacji filmowych, skoro już trochę sobie pograliśmy. Teraz sobie może trochę pooglądajmy. Nasze spotkanie rozpoczęło się od takiej fanowskiej adaptacji gry Fallout New Vegas z takim dosyć humorystycznym podejściem do tematu. I jeżeli chodzi o adaptacje filmowe, to Wydaje mi się, że zgodzicie się ze mną, że takie prawdziwe hity to są mimo wszystko wyjątki i raczej mamy podejście do tych, jako gracze, mamy podejście do tych adaptacji filmowych takie dosyć ambiwalentne w większości te, te adaptacje są słabe, w żaden sposób nie oddają tej frajdy, które, które dają gry i nie wiem, tutaj chociażby pojawienie się nazwiska Uwa Bola, na pewno. Mo, może, że go tak, może wywołać u niektórych grymas na twarzy. E, ale też inne, inne filmy, które są realizowane przez innych twórców, też, też nie, nie, nie realizują tej, tej przyjemności obsowania z adaptacją. No i tutaj znowu takie trzy przykłady. Resident Evil, który no właściwie chyba jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu. Mamy Tekena, który jest moim zdaniem bardzo słabą adaptacją No i mamy Maxa Payna, który w, no może nie jest rewelacyjną adaptacją, ale jeżeli chodzi o tą warstwę wizualną to bardzo fajnie nawiązuje do gry No ale też jakoś się nie, przebył, się wielkiej kariery nie zrobił. tak, wielkiej kariery nie zrobił, nie stał się jakimś hitem kinowym no i pytanie, dlaczego tak jest, że w tych adaptacjach przeważają takie ja słabe realizacje? Ja będę bronić Maxa Payna. No, dlatego, że, bronić? Tak, dlatego, że go widziałam w Ginie, tak, ale jeszcze wtedy w ogóle nie grałam w grę i oglądając film bez nie wydał mi się zły. Fakt, po czasie, nie jest to najlepsze. Ale jeżeli weźmiemy to jako taką adaptację stworzoną dla niegraczy, wydaje mi się, że mhm. chyba o czymś takim możemy tutaj mówić. To? nie jest to aż tak złe. Może to też zależy właśnie, czy, czy, czy adaptacja jest stworzona właśnie tylko dla graczy, tak? żeby ich zachęcić do pójścia do kina, czy może po prostu, żeby nie wiem, rozszerzyć system, tak, nie wiem, zachęcić. ściągnąć nowych ludzi do marki. Ja myślę, że to jest ten, z, adaptacja, zada, z adaptacjami filmowymi jest ten problem, że one w jakiś sposób odwołują się nie tylko do medium, ale do naszej historii. W momencie, w którym my rozegraliśmy e, jakąś grę, przeszliśmy ją, poznaliśmy jej fabułę, e, to my tak naprawdę oglądamy na ekranie naszą historię i dlatego mm -hmm. podchodzimy do tego z większą krytyką e, niż do normalnego filmu. No, nie jest takie, jak my żeśmy to rozegrali. Znaczy, no, myślę, że... Y... Inna sprawa, czy to jest to, jak, w jaki sposób byśmy to rozegrali, inna sprawa jest też podejście twórców tego do uniwersu, które nam zostało przedstawione. Jeżeli ono za bardzo odbiega od y, tego, co my znamy, tego, co my wiedzieliśmy, to wtedy to, tym mniej nam się to podoba. Dlatego ja na przykład uważam, że Max Payne był złą adaptacją, ponieważ za bardzo odchodził y, od tego... No, Yy, no nie wiem czy to jest, tutaj mogę tutaj yy, spoilować, więc postaram się tego nie robić, ale generalnie już, yy, za bardzo zostały zmienione y, charaktery postaci i które postacie, mm. znaczy rola niektórych postaci się przyniosła, znaczy yy, rola te, z tego złego przyniosła się na inną postać i to też było to takie dosyć no, no nieciekawe no i też, ja na przykład nie rozumiem postaci, znaczy nie rozumiem dlaczego tak bardzo zmienili postać komisarza brawury w tym filmie, który w, w grach był takim, takim typowym, klasycznym komisarzem komisarzem takim starzejącym się, który ma raptem miesiąc do emerytury, zmieni go w młodego, naiwnego, yy, no, brakuje mi tutaj słowa, ale po prostu całkowicie został zmieniony jego charakter. Mm -hmm. Może to tak miało być. To jest wina chyba tego, że w ogóle z, adaptacj z adaptacjami, nie tylko filmowymi, jest ten problem, że twórcom czasami wydaje się, że jeżeli coś osiągnęło sukces w jednym medium, to jest skazane na sukces w drugim, a to niestety tak nie działa. Znaczy finansowo jest skazane na sukces, bo przynajmniej gracze oglądali. Natomiast pod względem jakości tych rzeczy, ten, to, o czym wspomniała Dominika, jest kluczowe moim zdaniem. Czyli dla kogo te filmy są tworzone. Bo y oczywiste jest, że pójdą na te filmy gracze. I oni zapewniają jakby sprzedaż biletów. W związku z czym teoretycznie powinniśmy... Później, zapytać... Później oni piszą właśnie, że ojej, to jest okropne, to jest okropne i wszyscy idą, żeby się przekonać. Się tak, żeby ale hejtować razem. Dokładnie, ale z drugiej strony trzeba brać pod uwagę to, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, e, zmiana medium wiąże się ze zmianą pewnego języka i sposobu obcowania w tym, w tym uniwersum. Że tak jak w Matrixie możemy nagle zacząć kierować postacią, tak samo w filmie jesteśmy choćby tego, pozbawieni, a to jest najbardziej oczywista, najbardziej jakby w pierwszej chwili zauważalna zmiana, natomiast tych zmian jest bardzo dużo, choćby w sposobie opowiadania i budowania fabuł. W grach te fabuły są jednak budowane według nieco innego klucza niż w filmach. Można oczywiście znaleźć pewne uogólnienia i pewne punkty wspólne, można znaleźć wiele przykładów, które przeczą tej tezie, ale mimo wszystko Element interaktywności bardzo mocno wpływa na budowanie fabu, dlatego w filmach często pojawiają się pewne elementy, które odbiegają od tego, co znamy z gry, dlatego, że w ramach tego medium sprawdzą się lepiej, dlatego, że są bardziej nośne w filmie, niż byłyby w grach. Max Payne jest dziwnym przykładem, bo akurat komisarz brawura świetnie, ten growy, świetnie moim zdaniem sprawdziłby się w filmie. On nie jest taką postacią, która pasuje do klucza noirom, on jakby fajnie by się wpisywał w ten te historie na wielkim ekranie, na srebrnym ekranie. Dlaczego z tego zrezygnowano, trudno stwierdzić. Ale z drugiej strony taki przykład, który też bardzo mocno odbiega od uniwersum z gry, czyli Książę Persji, jest moim zdaniem świetną organizacją. Jest bardzo dobrym filmem opartym na, na licencji gry. Ponieważ jest bardzo umiejętnie zbudowaną fabułą, korzysta z pewnego, z pewnej właśnie menażerii obiektów, które pojawiły się w filmie i postaci e, oczywiście przetwarzając, jak jest inna, dustan w zasadzie też jest inny niż w grach, niż w, gra, e, niż w gra i to jakoś nie wpływa negatywnie na ten film. Myślę, że wielu graczy e, bardzo entuzjastycznie do niego podchodziło nawet wtedy, kiedy ten film był wyświetlany w kinach. Mimo, że był zupełnie inny niż gra. Nawet fabuła była inna niż, niż jakby gra. Tak łączyła pewne elementy wyciągnięte z różnych części gry, dopisując do nich e, fragmenty fabuły typowe, raczej dla medium filmowego, które uspójniały tę historię. Dla widza, który nie był właśnie z tym obeznany, czyli takiego, któremu spoi na Dominika. Na pewno nie da się i nie powinno się w 100% odtwarzać no, sam, właśnie jednej, jednej rzeczy na jednej, jednej rzeczy z jednego medium w drugim mediu. że nie jeden do jednego zabrakło. No tego, no to, to przede wszystkim też, to to, to też nie ma sensu. Tutaj może taki przykład niekoniecznie, jeszcze nie w pełni związany z grami, ale książka Autostopem przez Galaktykę Legasa Adamsa jak no to będę dzisiaj dzienić ręcznika Książka Legasa Adamsa, która pierwotnie była słuchowiskiem, a potem została zaadaptowana na serial zrealizowany przez BBC potem była zaadaptowana na grę Interactive Fiction i potem na film kinowy Przez wszystkich z tych mediów pracował właśnie sam autor, Adams i on sam wychodził z założenia, że te rzeczy nie potrafią być takie same Dlatego babuła w każdym z tych elementów się różni W jednej trochę mniej, w innych trochę bardziej Właśnie po to, żeby obcując stanem tym, żeby to świadczenie było inne I dlatego to jest moim zdaniem, to jest moim zdaniem dobre podejście jednocześnie te historie za bardzo od siebie nie odbiegały Był ten sam początek, ten sam cel Jedynie różniła się trochę treść Wracając do zmiany charakterów w, w filmach y, z, postaci z gier, y, ja tutaj się posłużę przykładem filmu Postal. Y, dość komicznie to wyszło. I, no, jedy, właśnie dzień powstał dzięki Uwebolowi. Y, I sam film nie ma nic związanego z, z fabułą samej gry, chociaż nie była za bardzo zaawansowana. I postać, główna postać bohatera to też jest yy, żart, już tak określę, bo w grze yy... W grze prezentuje się jako chodzącego, zderwowanego, wszystkiego gościa, który po prostu chce zrobić swoje i mieć spokój. To też pokazuje dodatek Apocalypse Weekend do gry, który pokazuje, że już jak się kończy, cała, cała, się kończy całą grę, to bohater sobie jedzie spokojnie ze swoim pieskiem i jest spokój. A wracając do tego filmu, to w filmie został przedstawiony dość taki Rudy Ciemajtowaty gościu, który jeszcze mieszka. No, element przyczepy, w której mieszkał bohater, został nawiązany do gry bardzo ładnie, ale w grze nie była pokazana lona, a w filmie została pokazana i to w dość dziwny sposób. <grym> ale był ma wreszcie... chyba taki charakter, że. Chce być wielkim artystą i jakoś mm. w jakiś dziwny mm. sposób interpretować. Znaczy ja tutaj może użyję dosyć kontrowersyjnego, znaczy, coś, znaczy kontrowersyjną rzecz, ale mi się wydaje, że jakby się tak zastanowić, to Postal jest chyba yy, idealną adaptacją, bo nie odwołuje się w żaden sposób do fabuły. Bierze te elementy, które znajdowały się w grze, które były składową yy, gry i przynosi je na duży ekran. Tylko że tam naprawdę za dużo tego nie... Tam wszystko się sprowadzało po prostu do bezsensownej rozwałki, do pseudo satyry na amerykańskie społeczeństwo. No i taki sam, taki sam cel przyjął właśnie YouthBold. Wziął postać, która, jest, która przypomina wizualnie, która tak naprawdę w grze... No, o, tym, że, o, o tej postaci w której w grze, poza tym, że jest chyba za dużo nie możemy powiedzieć. <laughs> Dlatego y, no, wydaje mi się, że no, dużo roboty YouthBold tutaj nie miał. Myślę, no, się, że to był idealny tekst dla niego do adaptowania. Po prostu. Po Jeżeli robi beznadziejne filmy, to dobrze jest wziąć beznadziejną grę i zrobić z niej równie beznadziejny film, nawet jeżeli coś się przetworzy. Natomiast to, to biorę się z, tak, z takim przemyśleniem, które moim zdaniem jest też takie dość, nie wiem, ciekawym moim zdaniem tropem, czyli żeby w adaptacjach starać się przynajmniej zachować klimat. Jeżeli odbiegamy od fabuły, ponieważ nie da się jej przenieść w, w, jeden do jednego tak, żeby się sprawdziła w filmie, jeżeli część postaci z tego anturażu, który występuje w grze, nie pasuje do medium filmowego, to być może kluczowe jest zachowanie klimatu. I w tym wypadku Max Payne, moim zdaniem, byłby całkiem udaną mechanizacją. Choćby przez to, że wizualno moją Marcin jest idealnie. Jeszcze, jeszcze wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, Kamilu, czyli kwestia tego, że chociażby Prince of Persia, tak, że jest udaną adaptacją, właśnie. Może dlaczego? Wydaje mi się, że to jest kwestia utrzymania konwencji, tak? czyli nadal utrzymani Szkodowo. jesteśmy w, tak, w konwencji filmu przygotowego. Na dodatek mamy tutaj jeszcze elementy fantazy, natomiast w Maxie Pejnie nie zagrało to, że no nie była... z jednej strony była to mroczna opowieść o samotnym detektywie, który chce dokonać zemsty na mafii, która pozbawiła go rodziny. No ale brakowało tutaj tych elementów, które w grze, która jest tak naprawdę strzelaniną. No, grają, brakowało akcji w tym filmie. Ten film był trochę przegadany, trochę za dużo psychologizowania tutaj było, a właśnie za mało akcji. I w tym momencie kiedy w grze, która jest grą akcji i robimy potem adaptację, w której nie ma akcji, no to rzeczywiście graczom tym bardziej, nie będzie się to podobało. Um, więc wydaje mi się, że tutaj utrzymanie tej konwencji jest kluczowe. I nawet jeżeli chodzi samo jakby przeniesienie warstwy wizualnej do innego medium nie wystarcza mimo wszystko. Yes. No Rozumiem na nikt nie ma. Nie, nie odbiegając od Maxa, jeszcze ostatnia uwaga moja e, tak, takie przemyślenie, że ta, tam fajne było to, że próbowano e, na pewien sposób, znaczy inaczej, na pewne przyzwyczajenia widzów e, przetworzyć historię walki. Znaczy tak, tak to się nazywało? To tak. I jakby nie, nie chcę spowodować osobom, które nie widziały. Wszyscy widzieli nie widzieli? Tak, nie. Tak, i tak widziały, nie grały. Dobrze, nie <laughs> się grały. W każdym ja razie, e, w pojawia się motyw Balkiri który jest w grze e, jakby elementem takiej psychodelicznej otoczki. I w filmie uzasadnienie było bardzo zbliżone do, do jakby takiego twardego stąpania po ziemi. Czyli to, ta, ta psychodelia nie była ponadnaturalna, tylko była sprowadzona do, do, do pewnych rzeczy, które działy się w mieście. No, do, do, do... Pewnej... nie, nie chcę sobie... Powiedzisz to siebie. No, no, to, no, to, tak, ktoś, to był narkotyk, to nie było na, nadnaturalne. I, I to było moim zdaniem całkiem fajnie, fajny pomysł, bo e, bezpośrednie przełożenie <trujewódzanie> elementu nadnaturalnego, który nie jest do końca wytłumaczony w grze, to też jest istotne, e, w filmie mogłoby się nie sprawdzić, bo widzicie, stwierdziłby, ale jak to? No przecież ten film jest realistyczny, w kluczu realistycznym zrobiony, tak? W ramach konwencji pewnego kryminału. No to skąd tu się biorą nadnaturalne rzeczy? I tego wrażenia nie było, ponieważ było to wytłumaczone. w Taki całkiem przystępny i, i logiczny sposób. Ja się tutaj przez chwilę pogubiłem w tym y, samorządziejś przesie, Jeżeli dobrze pamiętam, w, że nie było żadnych motywów y, natru, nadnaturalnych. Jeżeli mówisz o tych psychodelach, które były między y, rozdziałami, to to było właśnie wytłumaczone w formie, tak jak, w formie, że to jest efekt działania narkotyku bądź y, y, y, omany zrujnowanego psychicznie Maxa w tym momencie podczas gdy w filmie pojawił się ten aspekt w postaci tych animacji w postaci w tych Upadłych Aniołów mhm. co moim zdaniem było takie zbyt, zbyt dużym pójściem na latwiznę Dla mnie to się znaczy, broniło w to było bardzo... tego jak były wytłumaczone te Upadłe Anioły w filmie, bo już zaczynamy spoilować mocno No filmie. tak, tak musimy, chyba nas teraz zrobić projekt Tak, przejdźmy do rezydenta. Że... Nie, nie, w sumie nie, nie, nadawany nie, tak w sumie niepo, nie, nie, jest nadawany jakiemuś nie, nie, gry. nie, tak, film, który się opiera mniej więcej na nie, nie, fabuły z różnych gier. Właśnie widz, który nie, kiedyś w grę, nie, właśnie widz, który grał kiedyś w grę, nie, nie, nie, nie, nie, do tej gry, Ale nie, się nie, tak, nie, tej gry, oglądając film, ale teoretycznie on nie, nie, nie, nie, nie, nie, to dodaje taką dodatkowy smaczek i radochę i ludzie się potem liczybują eee, pozmieniał wszystko w fabule, to tak nie było, ten był taki, ten był taki. Mogliby dać kilka innych imion, eee, zmienić troszkę sobie fabułę tak jak powinni i dać inny tytuł. Czy zmusić Max jako, nie wiem, wiem. Eee, to Pit, eee, Frank na przykład i jest jakimś takim... Właśnie człowiekiem i niby jest nadal to nawiązanie do gry, ale już ludzie tylko sądzą, że to może być to, a tak jednoznacznie nie widać tego. Ja Myślę, że w ogóle powstaje sporo takich filmów, które są i budowane według wody, tego klucza i można powiedzieć, że to są po prostu filmy dla graczy. To, to są filmy dla środowiska graczy w których te nawiązania nie są oczywiste. Tak jak pojawiają się filmy, w których intertekstualność nie jest tłumaczona. Znaczy, oczywiście w hostelu pojawia się scena, kiedy bohatery wyglądają Pulp fiction. Tak? I to jest bezpośrednie nawiązanie. To jest jakby oczywiste. Ale pojawiają się czasami tak skonstruowane sceny w filmach, które są odniesieniem do jakichś innych filmów. I w podobny sposób funkcjonują odniesienia do gier w kinematografii. Na przykład w Prince of Persia pojawia się nawiązanie do Assassin's Creed. Ale jest wysmakowane. I to jest właśnie taki element, który jest ukryty. To jest coś, co jest nad daną wartością. Problemem jest to, czy jest możliwe zrobienie udanej ekranizacji gry. I jakby widać, że wiele osób próbuje się z tym zmierzyć i myślę, że może zmierzamy w jakimś dobrym kierunku, ale właśnie to jest nauka na błędach. To, co obserwujemy, to są jakieś hmm. po potknięcia, które mogą doprowadzić do powstania udanej ekranizacji. Jak już wspomnieliśmy, powstał Prince of Persia, który nie jest najgorszy. Myślę, że Silent Hill nie jest zły. Pierwszy Silent Hill. I Jakby tak poszukać, można by wskazać jeszcze z 1-2 tytuły. Oczywiście większość będzie słaba, ale parę tytułów jakby uczy, jest wynikiem nauki na, na błędach innych reżyserów. Dziwne jest to, że w wypadku Silent Hill nastąpiły regres w drugiej części, tak? gdzie druga część jest fatalna. Pierwszy Silent Hill generalnie moim zdaniem jest yy, chyba najlepszą adaptacją, ponieważ jest bardzo wierna fabule pomimo zmian, pomimo zmiany płci nawet głównego bohatera to mimo wszystko wszystko jest zachowane jest klimat miasta są poszczególne elementy fabuły są znane postacie jedyny Jedyna rzecz jaką y, mogła nie pasować graczom to też właśnie motyw z zakończeniami w science filmu, które były znacznie. a w filmie trzeba było to zamknąć dosyć tak w y, to, o, trzeba było to spłycić, żeby było y, żeby no, nie było takie Ale to się wiąże właśnie ze zmianą języka no Dokładnie, jak to jest właśnie zmiany języka Zdecydowanie tak e jest kilka zarzutów, które można postawić, nawet tym udanym ekranizacjom. Oczywiście w Prince też się pojawiają podknięcia, ale już jakby ucieknijmy od tego, zostajemy w tym Silent lub gdzie do głowy pozbawiona jest swojej funkcji pierwotnej w grze. W sensie w grze pojawią się w konkretnym momencie z konkretną funkcją, którą miał realizować. W filmie pojawia się jako element świata, który buduje klimat i widać, że on jest jakimś tam obrońcą czegoś, ale nie wiadomo czego. Więc on jest trochę wysunięty z tego kontekstu pierwotnego, ale jakby jego rola pozostaje ta sama. Nadal jest protektorem. Nadal jest jakby nie tylko elementem tej menażerii dziwnego świata, takiego onirycznego, ale jest jakimś tam obrońcą. Więc faktycznie film nie jest idealny, ale chyba jest najbliższy takiemu, takiej udanej organizacji, która przy przeniesieniu języka zachowuje bardzo dużą wierność pierwowzorowi. Biorąc pod uwagę Tekena, to grałem w grę i oglądałem film i w pewnym sensie mi się spodobał, ale nie pod względem fabularnym, tylko jakbym na przykład nie grał w Tekena, to by mi się spodobał. A jak wziąłem właśnie pod uwagę to, że to jest adaptacja gry, to wzięli tylko turnieje żelaznej pięści, imiona bohaterów, ich wygląd i powiedzmy, że charaktery i to wszystko. No i jeszcze wzięli, że Hekachi ma tam ma też związanego głównie z tym y, turniejem, ale tak to, to y, trochę odbiegli od y, fabuły, a ci fabuły co jest umieszczona w grze tych postaci, no, tych wejściówek filmowych, które są na przykład po tym jak i y, niefabularnym danym postacią, trochę od, znaczy trochę bardzo odbiegały od y, tej sytuacji. Ale też weźmy pod uwagę to, że w Takenie postacie, które były w grach, one były bardzo przerysowane, ale to, to, to były wręcz groteskowe postaci. Brian, do którego strzela czołg i nic mu się nie dzieje. Tak, tak, tak. e, Heihachi, e, który wypada z samolotu i nic mu się nie dzieje. Tak, tak. I tego typu sceny. One mogłyby się nie sprawdzić w filmie, który musi w ciągu półtorej godziny zbudować pewne portrety bohaterów i e, wtłoczyć je do, do tego pojedynku. W sensie, można byłoby zrobić film, który byłby totalnie odjechaną wersją fantasy. Tak, tak. Czyli cała mitologia postaci została zachowana, ale wtedy musielibyśmy się ograniczyć do jednej, dwóch postaci i raczej zrezygnować w bądku turnieju, bo przez półtorej godziny nie da się opowiedzieć historii, no tak, tak mi się wydaje przynajmniej, nie dałoby się opowiedzieć historii, która wtłaczałaby widza w świat, który znany jest, jest graczom, w taki sposób, żeby to nie było niewygodne, w sensie percepcyjnie, że oglądamy i mówimy, ale jak to, no to jest zbyt głupie, żeby to kupić. Nie dałoby się moim zdaniem tego zrobić. Tyken poradziłby sobie, gdyby został zrealizowany jako serial, tak samo jak teraz Mortal Kombat. Oh, tak. No, tak, tak. Mm. Ale Dokładnie. właśnie Mortal Kombat film sobie bardzo dobrze poradził. Na mm. Tylko na takiej zasadzie, że oni się jakby... Um... Ciężko mi powiedzieć, czy to jest delikatnie, czy niedelikatnie, ale widać, że to jest robione z pewnym dystansem i jest nie oka. oka, jest to puszczenie wodzów fantazji, natomiast... natomiast tak, nie tego zabrakło. No ja, ja nie widziałem tekena, bo oni tam na poważnie to biorą wszystko, no to, to, jest, to jest tragedia w takim razie, bo to jest najgorsze, co można było tutaj zrobić. to jeszcze animacja Tekken, która była troszkę bardziej to, to. udana niż film, ale to. ona też spotkała się z podobnymi problemami, czyli mamy do czynienia z wielką ilością postaci, z dużą, przepraszam, ilością postaci. I um, każda z tych postaci ma jakieś tło historyczne, którego nie da się nakreślić, film trwa też powiedzmy półtorej godziny i no, to, to jest dość problematyczne. Ale film Mortal Kombat, jakoś ten fakt, że tutaj też montaż był momentami bardzo, bardzo akrobatyczny, że te, te, dużo było tych cięć, tych postaci też było dużo, ale jest to na tyle ciekawe, że de facto ten ostatni Mortal Kombat w tej części single player robi właśnie bardzo coś podobnego do filmu, czyli właśnie taką ten story mode to jest to jest mniej więcej coś takiego jak Mortal Kombat, że się przełączamy co kawałek pomiędzy postaciami. To trwa oczywiście więcej, bo w grze nie ma problemu, żebyśmy sobie w ten sposób pograli, nie wiem, 4 czy tam 12 godzin. Co w filmie jest absolutnie nie, nie, nie do przyjęcia. Natomiast oni się w, jak, w jakiś tam sposób powiedzmy wybronili. To jest, to jest taki coś pomiędzy Pastiszem, a w zasadzie to ciężko chyba to nazwać. Ten film jest przaśny ewidentnie i to jest dosyć łatwo, łatwo, łatwo wydobyć. Tak samo de facto jak Resident Evil. On się też tak raczej. Resident Evil ma też ten problem, że on bazuje na materiale typu horror klasy B, więc on tutaj nie zrobi, nie zrobi, z, tego, nie zrobi z tego jakiegoś artydzieła. Mhm. Wydaje mi no, się, że twórcy wypadku, się mu to przyjmować. W wypadku Residenta jest taka ciekawa sytuacja. Być może to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie, ale odniosłem wrażenie, że najlepszą częścią Residenta, oprócz pierwszej, która w jakiś sposób starała się zbudować postaci, była trzecia część, która zupełnie odbiegała od tego, co znamy z gry. Bo w momencie, kiedy trzecia część weszła na ekrany, e, odniesienia do, do serii Resident Evil były znikome. Oczywiście później jakby nawet na poziomie estetycznym e, w piątym rezydencie pojawiły się jak podobne. E, no, tu mówisz o tej części wizuła. na pustyni, tak? Bo ja już chciałem tak, tak, stracić tak. Tak. Tak... To było raczej, ja był raczej ja taki Max ja... i ja... Zombie, tak? To to to wyglądało. Raczej zombie. właśnie odwołanie do, do dzieła kina niż do, niż do już samej gier. Samej I tam moim zdaniem się to całkiem nieźle sprawdziło jako film, nie jako ekranizacja rezydenta, mhm. ale jako tak, film to się to było całkiem przyjemne. To znaczy, ja nie oglądałem serii Resident Evil, bezpecie ciężko na temat odpowiedzieć, ale można tutaj rozumieć, że y, od pewnego momentu y, filmowy Resident Evil zaczął działać po prostu jako oddzielna marka. Trochę tak, ale nie do końca, bo jakby Umbrella jest takim kluczowym spoiwem Czemu i postać tak? grana przez Milejovovich plus jeszcze parę postaci, które gdzieś tam się przewijają w różnych częściach. Podoba mi się na przykład to, że w ostatniej części, która była fatalna, jest sporo takich, tak, jest sporo takich elementów bardzo autoironicznych. W sensie twórcy zaczynają być świadomi tego, że poszli tak daleko w absurdzie, tak daleko posunęli się w takim kreowaniu dziwnego świata, jeszcze dziwniejszego niż grza. Ee, że oddalili się do tego stopnia od, od estetyki horroru, że bawią się tą estetyką i robią na przykład planche. Tam się pojawiają areny wzorowane na miastach, w których są treningi ambreg i, i tak dalej. Jakby tutaj mamy do czynienia już z taką faktycznie, wydaje mi się, że dość samoświadomą krytyką twórców wobec własnego filmu. Niestety nie przekłada się to na budowanie fabuły, która nadal stara się być serią i jakby w tym. Jest największy, największa bolączka tej części. Ta seria faktycznie nie mała złoty i upadku przyczyn, tendencją do upadku, dlatego że nie jest wyważona pomiędzy takim, <coughs> takim auto ironicznym a poważną historyjką. A idealnie powiem. adaptacja udała się z serii Walking Dead, która z komiksu przeszła na świetny serial, z serialu przeszła na świetną grę. Czekam, aż ktoś to powie, żeby nie było, że ja zawsze mówię tak. o zombie tak. bo dobrze, to... dobrze, dziękuję. Dobrze, zależnie, zależnie od tego co pan miał na myśli odnośnie animacji do Tekena, bo było chyba dwie tam trzy, nie pamiętam dokładnie, na, na pewno były dwie, jedną z nich oglądałem i patrząc ze na fabułę to w tej animacji głównie była wzięta pod lupę jedna postać i to też nie związana głównie z nie no to akurat y, można wykreślić, bo mhm. brał udział w tym ty, turnieju Rza Pięści, wokół której to się do, y, no, w kląży. Y, Tylko, że było pokazane po pierwsze, nie było żadnego z wspominki odnośnie turnieju Rza Zna Pięści A po drugie były tylko pokazane relacje między postaciami i, y, no, i ta scenka z takim wielkim potworem który w ogóle w grze nie wystąpił ani razu, ale ma to nawiązanie do yy, stanu kilku postaci, że mają możliwość zmiany z siebie w mm -hmm. Anioła czy Demona. Mm -hmm. Już tutaj mowa jest o wszelkiego rodzaju nawiązaniu jak do filmów, znaczy do filmów, które odbiegają bardzo od gier, to się prosi, żeby wykorzystać się przykład pierwszej ekra hollywoodzkiej ekranizacji gry, czyli mianowicie... <laughs> Yy, Super Mario Bros. Mm. <gry> <gry> <Senior, gry> znaczy, senior, senior swoją drogą. Yy, też fabuła gry, też swoją drogą. Ale to co, ale to, co prezentowane było właśnie w filmie, to, to jest... To, to nie ma o czym rozmawiać. <gry> Jedziemy dalej. E, mówiliśmy o adaptacjach o, filmowych. Teraz o... się trochę rozszerzymy na ogólnie systemy rozrywkowe i kiedy zastanawiałem się nad tym, czy gry komputerowe w ogóle są w stanie wygenerować taki tekst, który mógłby stać się podstawą do stworzenia systemu rozrywkowego, no to na myśl przyszły mi tak naprawdę tylko cztery. Takie serie gier, które rzeczywiście mają na tyle silną pozycję, że były w stanie rozpędzić system rozrywkowy Czyli widoczny tutaj Tomb Raider, Pokémony, Silent Hill i wspomniany już wcześniej przez nas Resident Evil I może takie pytanie, które rozpocznie teraz tą część dyskusji na temat systemów rozrywkowych Dlaczego na podstawie gier, skoro mamy rozległe systemy rozrywkowe, które rozwinęły się na bazie komiksów, na bazie filmów, na, na podstawie powieści, tak trudno jest wygenerować, mimo że gry są już taką pełnoprawną częścią naszej popkultury. Ciężko jest wygenerować system rozrywkowy na bazie gier. Czy to może dlatego, że nie wiem, mimo, że mówi się o tym, że gry są medium masowym, tak naprawdę nie są, i próg wejścia jest na tyle trudny, że m, no, jak wytworzenie tego systemu rozrywkowego na bazie takiego tekstu staje się właściwie niemal niemożliwe. Ja myślę, że w ogóle tworzenie się systemów rozrywkowych to jest jedno z najbardziej, skompli jedno z najbardziej skomplikowanych procesów w rozrywce i w mediach. I dotyka to również gier, które są medium młodsze mm -hmm. niż starsze A Mam takie pytanie, co rozumiemy przez pojęcie systemy rozrywkowe? System rozrywkowy to w pojęcie zaproponowane nie przez Marsze Kinder, która wytłumaczyła to na przykładzie Wojowniczych Żółwi Ninja System rozrywkowy polega na tym, że w, w obszarze różnych mediów realizowane jest najczęściej jedno uniwersum i takim wzorcowym przykładem systemu rozrywkowego mogą być chociażby Gwiezdne Wojny, gdzie mamy filmy, mamy powieści, mamy komiksy, mamy figurki, gry komputerowe, które cały czas odnoszą nas do jednego uniwersum i realizują się właśnie w różnego rodzaju mediach. Więc system rozrywkowy ma to do siebie, że przy pomocy tekstów realizujących się w różnych medium cały czas odsyła nas do jednego uniwersum i jak sama nazwa wskazuje ma nam dawać rozrywkę tak chyba naj, najprościej, najszybciej można wytłumaczyć. Ja mam pytanie, bo ja przez systemy nie, nie zrozumiałem, że to ma być taka seria, że filmy, książki tak dalej. Bardziej mhm. zrozumiałem, że na podstawie, w przypadku Pokemonów zostały, została kontynuowana seria Game Boy, która głównie się opierała na Pokémonach i te wszystkie zabawki typu Tamagotchi, Tamag które jest... To też się oczywiście w, w to... do to to, to, to, to to systemu to to rozrywkowego mogą znaleźć też gadżety na przykład, tak? Gadżety... To tak, nie muszą być wszystkie te elementy, tu, to, w, tu, to, to, to no, bardzo jego nie takim kluczowym kryterium, są zależności ekonomiczne. W systemie rozrywkowym, z rozrywkowym z bardzo ważne jest to, że coś oparte jest na licencji i ta licencja niekoniecznie musi sprawić, że stworzy się jakiś określony kanon historii. Czyli ta licencja nie musi wpływać na narrację, które to mogą być zabawki w McDonald's, one też są częścią systemu rozrywkowego. Więc systemy rozrywkowe to jest bardzo szerokie pojęcie, dużo szersze niż ada adaptacje, ale adaptacje należą do systemów rozrywkowych. Mhm. Tak. Tak. Więc wracając do Clue, że tak powiem, <śmiech> i do mojego pytania. No, jakieś inne propozycje, dlaczego jest tak trudno? No bo z jednej strony twórcy gier cieszą się tak bardzo z tej informacji, że jakby dochody z tego rynku już dawno przekroczyły dochody z rynku filmowego. No to skoro jest tyle pieniędzy w, w, w tej branży, to dlaczego tak trudno jest wygenerować jakieś ikoniczne postacie, czyli ikoniczne światy, na bazie których można byłoby się rozwijać dalej? To wszystko wymagałoby naprawdę silnego, e, ciężko mi znać znaleźć tego słowa, ale potrzebny jest z tego bardzo dużo, silny fanbase. W sensie powinny no, powinna być po prostu bardzo silna społeczność fanów, która y, po prostu byłaby chętna na, korzyst na korzystanie z czegoś takiego, tak jak właśnie w przypadku Pokémonów, to jest marka, która pochodzi z Japonii, w Japonii y, tam jest, tam po prostu są, są tam są maniacy na y, punkcie właśnie tej marki i tam rzeczy, które po prostu się przyjęły od razu stopniowo były adaptowane na inne, ten, eksperymentalnie, można tak powiedzieć. Tak właśnie jak przykład tutaj yy, kolekcjon yy, kart kolekcjonerskich, yy, w przypadku Pokemonów. A może chodzi to... też o film, tak? Bo kiedyś mm -hmm. y, nawet rozmawialiśmy o temat systemów rozrywkowych i y, y, te, które mają zagwarantowany sukces, to właściwie ich rozwój jest uzależniony od wysokobudżetowego filmu. Tak? Czyli jeżeli hmm. mamy blockbuster, jeżeli on się cieszy popularnością, to można mieć wtedy nadzieję, że powstanie system rozrywkowy. ale raczej nie tylko nadzieja, ale raczej pewność, że wokół niego może zostać zbudowany. Natomiast okay. no, jeżeli gra, powiedzmy, nawet popularna jak Tekken, ma taki fatalny film, <grym> no to jest ciężej, żeby jakoś to obudować. To jest też kwestia celu, e, jaki sobie zakładają twórcy w momencie, w którym Disney wydaje e, kolejną bajkę, to oni już jakby na początku zakładają, że z tego się stworzy system rozrywkowy, że będą zabawki w McDonaldzie, że na podstawie tej, e, tej animacji powstanie gra, e, że być może powstanie no To jest taki stampowy e... system, to jest taki zazwyczaj taki jakby wzór dostosowany do wszystkich, tak? no, tak, no ale twórcy nie. gier nie mają wtedy takiej celu. Tworzą grę, nie, nie skupiają się na tym, żeby stworzyć z tego coś więcej. Mhm. Znaczy, myślę, że mówisz, o to co teraz mówisz, to jest po prostu czysty marketing reklamowy. Tworzenie gadżetów, yy, które wchodzą razem z filmem po prostu po to, żeby kupować więcej pieniędzy. Tak, ale takie, takie próby pojawiają się też w świecie gier, natomiast kluczowe wydaje mi się to, o czym powiedział Dominika, czyli popularność filmu. Znaczy to nie jest bezpośrednio to, co powiedziałaś, ale wspomniałaś o tym, że wa ważne, ważne i warto w ogóle jest inwestować w to, żeby powstał film w podstawie jakiejś licencji, bo to może i przynieść ogromny rozkos. I tutaj Władca Pierścieni jest doskonałym na przykładem, gdzie e, książka miała wiernych czytelników na całym świecie od dawna. I ona jakby mogłaby się obronić w środowisku tych czytelników. Ale szeroka publiczność, w sensie naprawdę ogromne pieniądze, znalazły się dopiero w momencie, kiedy powstał film. I gry, które zaczęły powstawać, bardziej opierały się na filmie niż na książce. I odbiegały bardzo od tego. Polska, jakby polski odpowiednik w świecie fantazy, to oczywiście wiedzi. W ogóle fantazja jest dość nośna w wypadku systemów rozrywkowych jako konwencja. Pytanie dlaczego? No tutaj kolejny argument za jakiś znaczy, stojący u podstaw systemów rozrywkowych dr Prizna, kiedyś chyba sama tak stwierdziła się, dobrze pamiętam, że e, świat, który, wokół którego tworzy się jakąś historię i pewną mitologię musi być nośny, sam w sobie. W sensie elementy cechy tego świata, jeżeli sprzyjają dodawaniu elementów do tego świata, generowaniu nowego, nowego contentu, to faktycznie sprzyjają powstawaniu rzeczy, które niekoniecznie jeżeli, muszą być opowiedziane. Jeżeli sięgamy. chodzi o gry, no to zazwyczaj dlaczego sięgamy po gry, znaczy po, po gry, która powiedzmy jest elementem systemu, no bo chcemy się znaleźć w tym świecie, tak? I tak to jest ważne i to jest nasze doświadczenie. Tabuła w pewnym momencie schodzi trochę na bok. Im bardziej hermetyczny jest świat, mniej, mniej nowych treści można w nim wyprodukować, tym gorzej dla systemu. Wieczne wojny są tak skonstruowanym światem, że można w nim umieścić historie rozgrywające się w zupełnie niepowiązanych z filmem, czy czy z y, grami y, jakby w za, zakątkach wszechświata dotyczące gdzieś tam tylko w tle nawiązujące do tej fabuły. Tak like zwany Expanded Universe. Tak, dokładnie. I to jest, to jest właśnie dokładny przykład tego, że coś nie musi być częścią głównego kanonu, żeby było elementem systemu ro rozrywkowego, a jednocześnie wokół tego można budować ogromny system marketingowy i jakby ogromne ilości kontentu, takiego jak właśnie zabawki, można jak komiksy, mm -hmm. jak sieciowe strony, typu, no, oparte na idei Wikia, e, no jest masa tego typu rzeczy. No. Zatem, im więcej mamy systemów rozrywkowych, tym ciężej jest tworzyć e, nowy. Kiedy Diany. powstały Pokémony, to było coś niesamowitego, to było coś nowego, a w momencie, w którym nie, całkiem niedawno jeszcze powstała seria Skylanders, no to, już jest, eee, to jest już coś, tylko nie osiągnęło takiego sukcesu i nie mogło go osiągnąć. Eee, może, znaczy inaczej. Nie, nie zgadzam się z tym, że nie osiągnęło takiego sukcesu, bo w tej chwili filmowane w tą są i sam Disney się tym yy, etapem systemem zainteresował i pragnie go zakortować na swoje potrzeby nie pamiętam tylko jak się, jak się ta gra miała nazywać chyba Disney Infinity czy tak? Disney Infinity który bazuje na tym samym pomyśle, że mamy figurki, które jeszcze przedstawiają postacie, które znamy które są znane, kochane i w ogóle i żeby można było je wyprezentować do gry to też się zale zależy, jak e, twórcy, którzy mają na celu stworzyć taki scenariuszkowy, albo nawet nie, zaprojektują uniwersum. Bo jeżeli uniwersum jest na tyle plastyczne, że można do niego dokładać, nie, nie potrzebując ogromnej zmiany, no bo nikt nie lubi ogromnych zmian, których już się wykuł na przykład na pamięć. E, no więc jeżeli będzie tak e, możliwość, no to dokładają, dokładają i w końcu powstanie e, dobrego. Na no, w przypadku uniwersum Pokémonów, to był... Wydaje mi się z mojego dzieciństwa, już tak to powiem, pamiętam, że było mnóstwo kart, kapsli z jakichś takich jak Dazo, takie, takie. takie różne, małe, ale cieszyło, rosło z dzieciaków w takim wieku, jak... No nie, to było fantastyczne. Nie, nie, 10 <śmiennie> lat więc to było fajne, bardzo fajne. Element się połączał. I to inwerstwo rosło, rosło, rosło, a w pewnym momencie zaczęło być... Tak. No bo ja robiłem się starszy i większość osób robiła się starsza, więc to zaczęło się robić bardziej dziecinne. I yy, w, też uniwersum też zaczęło się robić dziecinne nie dlatego, że yy, starymy się starsi, jest dlatego, że oni zaczęli już yy, trochę za bardzo u, wciskać te nowe gatunki tych Pokemonów, tak określę, do uniwersum. Znaczy, ja jednak bardziej banal... lubię bardziej... Tak, ale przez banalizację tego świata Pokemonów to faktycznie on się stał zbyt otwarty. Tu jest też ta pewna pułapka, w którą można wpaść, bo Star Wars e, za, w, przez jakiś czas, przez to, że Lucas był strasznie zaborczy, jeżeli chodzi o, o swoją markę, e, blokowało wszystkie fan fanowskie koncepty. W momencie, kiedy te fanowskie koncepty e, zyskiwały popularność przesadną, e, przesadną w jego oczach, dostrzegł dopiero potencjał w tym uniwersum i stwierdził, że być może warto stworzyć jakiś kanon, ale wszystko co powstaje wokół nie będziemy tego spisywać na straty, tylko spróbujemy korzystać z tego. Czerpać jakieś zyski. Więc powstała pewna wariacyjność uniwersum, wariacyjność historii, linii fabularnych, gdzie pewne fakty wykluczają się w ramach Expanded Universe wobec e, głównego e, kanonu, ale jednocześnie nie są skreślane jako element systemu rozrywowego, więc one nie składają się na jakiś taki rozbudowany, transmedialny projekt, w którym mamy jedną spójną historię, nie. Tych historii jest kilka. Tak samo jak reinterpretacje postaci Spider-Man'a, który był w różny sposób opowiadany. Tak? Mm -hmm. I faktycznie to jest ogromny nośnik, jeżeli chodzi o systemy rozrywkowe. Bo można stworzyć teraz inny zabawek do Amazing Spider-Man, powstał -so film, który podniósł jakby ten wątek historii, czy tę wersję historii, jednocześnie nie przekreślając tego, co było dotąd. Bo to była inna linia fabularna. Chyba najnowszym mm -hmm. systemem rozrywkowym będzie Minecraft. <gadżety> no tak, tak, bo teraz po tych powstało. gadżetu powstaje i sama gra i jej kopie różne... Tak, no wersja Lego, wszystkie koszulki, no tak, jest gadań nawet oddzielna strona, która w w sprzedaje z gadżety. Z właśnie Lego, które też jest fajnym jest tak. jakby centrum systemu rozrywkowego, bo robimy <gadżety> własne gry, seriale... Filmy, kina? Nawet ten do kin trafiają teraz. Tak, dokładnie. Okej, Kamil wspomniał trochę już o twórczości fanowskiej, więc wydaje mi się, że siłą rzeczy trzeba do tego przejść. I tutaj wydaje mi się, że to co już, już było jakoś wspomniane w kuluarach przed, przed naszą dyskusją, czyli to, że te fanowskie adaptacje są mimo wszystko bardziej wierne i mimo, że posiadają mniejszy budżet, to fani tak naprawdę starają się jak najlepiej odwzorować teksty, które kochają. Lepiej oddają wymowę tych wiernych. Tutaj właśnie mamy ten screen z Nuka Break, które otworzyło nasze spotkanie. No i czy zgodzilibyście się ze mną, że tak rzeczywiście jest, że fani bardziej wiernie oddają te swoje ukochane światy, że starają się, żeby to było pieczołowicie oddane? Oczywiście, bo to tutaj jest sprawa prosta. To jest robione przez fanów, dla fanów, nie jest robione dla większej publiczności, nie jest to robione zrobione tak, żeby przeciętny Kowalski miał to zrozumieć, tylko jest dla człowieka, który na falałcie zjadł zęby, który mhm. y, uśmiechnie się na widok y, znaczy niebieskiej, y, niebieskiego kombinezonu z liczbą na plecach, y, to jest po prostu, to jest konkretne, konkretne celowane w, konkretne, w konkretną ubiec. grupę. Mhm. No. Naszym zdaniem, ciekawe jakby ktoś to... Przy czym niestety właśnie poza fundamentem nie ma większej wartości to jest jak największy problem, jeśli by to kogokolwiek innego kierować, że, to jest, no, że to, nie to jest stworzone z entuzjazmu, to jest ciekawe zjawisko tyle, że mm, możemy na, na podstawie tych filmów obserwować w jaki sposób technologia im, staje się coraz bardziej dostępna dla ludzi, bo po tych filmach widzimy, że one są coraz bardziej profesjonalne, bo i kamery wideo są bardziej dostępne, bo ludzie filmują teraz na przykład aparatami fotograficznymi, które mają świetne obiekty, wykorzystają z takich fantastycznych statywów, które pozwalają, uzyskać efekt filmowości, nawet kręceniu aparatem. Um, ci ludzie często, często widać ich zaangażowanie właśnie czy poprzez robienie dekoracji, poprzez robienie um, rekwizytów. Um, I to wszystko, to wszystko samo w sobie jest bardzo sympatyczne i fajne, natomiast za tym nie idzie jakby to, co w filmach doceniamy najbardziej, czyli treść oddziaływani dla widza. One są troszkę zbyt hermetyczne, na przykład, żeby żeby miała jakąś większą wartość, tak jak na przykład mieliśmy właśnie w przypadku Mioca Break, który jest po prostu zbiorem mniej lub bardziej śmiesznych sytuacji, które nie mają tak naprawdę większego znaczenia dla odbiorcy w ogóle. Z jednej strony bym się zgodził w 100%, a z drugiej bardzo wielu bym się nie zgodził. To, czy to Dlatego, jest że ja nie jestem panem Fallouta. To jest może jakaś taka, taka herezja, którą mówię, bo nie jestem panem tej gry, nie, nigdy jakoś się w nią nie wciągnąłem. Jakąś tam próbę miałem przy Tactics, gdzie na to troszkę dłużej mnie to zainteresowało, ale to też nie było tak, żebym był fanem, więc nie znam tego uniwersum w całości, bo nawet nie, nie, nie poświęciłem tyle trudu, żeby przejść tę grę w całości. A mimo wszystko uważam, że ten filmik był fajny. On był fajny jako e, postapo, po prostu, w konwencji postapo zrobiona historyka. Zabawna, przyjemna, spójna, jeżeli chodzi o sposób budowania fabuły. E, ja jestem niewyspecjalizowany odbiorcą, więc nie wyłapałem wszystkich kontekstów, które wyłapali gracze tej gry, więc ci spośród Was, którzy lubią tę gry, wyłapali tutaj więcej rzeczy i mieli większą frajdę, nie to znaczy, że ja się bawiłem źle na tym filmie. Był fajny. Tutaj ten wątek technologiczny jest też ważny, o którym wspomniałeś, bo z czasu jak powstał program Video Effects, to ludzie rzucili się na to, żeby robić gwiezdnowojenne filmiki. Miecze świetne, które po prostu nagle pojawiły się w fanowskich produkcji, a kamerą o rozdzielczości niższej niż VGA, mimo wszystko się sprawdzały Nie chodziło o to, że to musi być super jakościowo, ale sam program, który umożliwił dodanie elementu tak charakterystycznego do tych filmików jak Miecz Świetlny, bardzo dużo zmienił oczywiście. Od, od razu mi się kojarzą te... to taka nocle Przychodzi mi na myśl twórczość gości, którzy nazywają się Purchase Brothers oni swego czasu robili takie filmiki reklamowe dla Coca-Coli z takimi wielkimi puszkami, które lecą nad miastem i jak, jak, jak ee, sterowca i w którymś momencie postanowili zrobić filmik pod tytułem Escape from City 70. I, i e, powstały dwie części. Na drugą część czekały, jak się okazało, miliony fanów na całym świecie. Jeszcze przed powstaniem Kickstartera zaczęli im wpłacać pieniądze na konto bez, bez tego typu inicjatyw, ułatwiających tego typu działalność. I Purchase Brothers zrobili faktycznie świetne dwa filmiki oparte na Half-Life'ie no, prostu piękne, one były ładne, jeżeli chodzi o technologię, ale co jeszcze ważniejsze, były wierne temu światowi, temu, temu, to, to, to, tej idei miasta, e, które jest oblężone. I te elementy charakterystyczne dla uniwersum się pojawiły. Fabuła rozgrywała się gdzieś na pograniczu. Praktycznie nie było żadnych nawiązań do postaci. E, gdzieś tam ktoś wspomniał o ale, ale to była tylko wzmianka, ona się nie pojawia. Więc e, faktycznie ta twórczość śwanowska jest o tyle fajna, że ona zyskując coraz więcej na technologii e, jest adresowana do ludzi, do, do którzy nawet jeżeli nie znają czegoś, będą mieli zajawkę. Właśnie to jest chyba No to tak, myślałem, że, właśnie tego, że tak to określić, to też nie mi przyszło do głowy, mm. że to mogła być ewentualnie zajawka i. A fani z kolei będą mieli z tego jeszcze większą prawidę, po Albo będą bardziej krytycznie, to są, to zależy, tak, to zależy, bo na przykład jeśli znasz Fallouta, to. Um, może to też jest, są nieodpowiednie oczekiwania tutaj w stosunku do tego filmu, który od początku jest pokazywany jako pasty komedia. Natomiast to jest bardzo bardzo niewielki wycinek tego, co można w tym świecie spotkać i ogólnej wymowy tej gry. Jest to, jest to mocno, mocno spłaszczone, a z drugiej strony trochę ten, trochę ten filmik trwał. Tak że... Znaczy to jest o tyle, może powinienem to powiedzieć na początku, że był to taki odcinek promujący chęć stworzenia serialu i obecnie chyba już trwają przygotowania do realizacji trzeciego sezonu tego serialu więc jest to taki fanowski serial z odcinków, które trwają około 10 minut więc jeżeli komuś się podobało, to zachęcam na YouTube, można ich znaleźć um, jeżeli ja chodzi o adaptacje fanowskie, to jeszcze tak? ciekawe jest to, że e, czasem udowadniają one, że da się zrobić e, jakąś adaptację filmową e, chociażby, e, niezależnie od tego, e, jak trudne by się to mogło wydawać. Jest gdzieś w sieci e, trailer filmu e, fanowski, Nie. który miałby powstać na podstawie gry Monopoly. I to jest świetnie zrobiony trailer. Koncepcja Ciekawe. zrobienia tego filmu jest wspaniała. E, w, świat... jest. Takoś, to ja chciałem jeszcze się odnieść do o hermetyczności. E, I tutaj jakby dla potwierdzenia z kolei, E, takiego stuprocentowego poparcia tej tezy. Warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje, kiedy faktycznie fani dostają w ręce produkt, który e, e, jakby mają licencję na to, ale Robią to w mainstreamie. I, I tutaj pierwszym przykładem jest Uwe Boll, który jest fanem G, tak? I to jest najbardziej oczywisty przykład tego, jak spartaczyć taką szansę. A z drugiej strony pojawia się taka postać jak Zack Snyder. Wiedziałem, że mi powiem. Zack Snyder. Ach, tak. Tak, który zrobił e, bardzo hermetyczny Watchmen. To jest mhm. tylko i wyłącznie dla fanów. Świetny film, fenomenalny. Mhm. Przez to, że jakby zachowuje balans między wiernością pierwowzorowi, a przetworzeniem na jakby... Taki, taką logikę e, mainstreamowego kina, e, jest przez to zmienia się troszeczkę wymowa, ale ta zmiana wymowy idzie temu filmowi na korzyść jeżeli chodzi o finał. Natomiast e, e, jakby zachował tak hermetycznie jakby opowiedzianą historię, nie próbując jej e, dostosować do potrzeb szerokiej publiczności, że bardzo wiele osób wychodziło w trakcie seansu z kina Film nie z, nie, nie, nawet się chyba nie zwrócił, jeśli dobrze rozumiem. No, nie tego wzoru, się, bardzo mi się polegało. Ja właśnie byłem takim przykładem osoby, która poszła na film nie znając go, ale mając pewien horyzont dotyczący dotyczące wywracania schematów. choćby przez to, że e, traktuje siebie jako takiego troszeczkę gika, mogłem rozpoznać te schematy, które były zdekonstruowane w tym filmie, nie mając świadomości do końca, że tak było zrobione w komiksie. Wiedziałem, że podobno tak jest, ale nie wiedziałem, jak to wygląda. Po filmie sięgnąłem po komisji i utwierdziłem się w przekonaniu, że on zrobił świetny film, natomiast nie mógłbym wejść w polemikę z osobami, które wychodziły z tego filmu, bo ich horyzont oczekiwań był zupełnie inny. To byli właśnie widzowie, którzy nie są przygotowani na to, co dostaną. Dlatego tu mamy do czynienia z fanem, który dostał licencję na zrobienie produktu za wysoką kasę, do szerokiej dystrybucji. A mimo wszystko no jakby to, jakby wysokość nakładów nie przełożyła się na zmniejszenie hermetyczności tego tekstu. Myślę, że to też jest często to może być związane też z takim podejściem, tak jak mamy w przysłowie, że nikt nie jest powrokiem między swymi, dlatego, dlatego często się często, <śmiech> dostajemy, znaczy często biorą się za, za, za na przykład za adaptację gier osoby z zewnątrz właśnie, żeby dodać coś od siebie. Bo nawet w świecie filmu, ja nie oglądałem co prawda jeszcze tego ostatniej wersji Wielkiego Getzbiego ale ona już z tego co słyszałem została zjechana od góry do dołu. Właśnie, właśnie za dosłowność, właśnie za, za niemal. Jechanie linijka po linijce, w stosunku do tekstu, a nie za, za pewną twórczą zabawę. Tak, to, to przypuszczam, że to też zależy od tradycji krytycznej i od tego, co. To, no to, to ciekawe, że za selekcję treści, bo on skupił się na de dekadentyzmie tego świata. Mhm. I zupełnie zignorował jakieś takie wątki, które były związane z kulturowym pochodzeniem bohaterów. Zupełnie to było pominięte. Więc zarzut był taki, główny zarzut, z którym się dotąd spotykałem wobec Gerskiego, że próbując zachować jakby właśnie taką trop jeden do jednego przełożenia, e, zrezygnował z tego, co było kluczem sensu tej książki. E, I później coraz częściej zaczęły się pojawiać takie wątki, między innymi na Vice, takim strasznie dziwnym portalu z niegrzeczną publicystyką. E, pojawiło się, pojawiła się taka fajna sugestia, że krytycy, którzy zjechali ten film, nie wzięli pod uwagę tego, że to jest interpretacja twórcza nałożona na tę historię. To jest wybranie tego, co zdaniem Baza Durmana było ważne. Baza Durman lubuje się w ukazywaniu dekadentów. Jego wszystkie filmy, oprócz być może Australii, ukazywały to środowisko. Więc zrobienie tego filmu w ten sposób, Gatsby'ego jako takie, takiego bombastycznego widowiska, jest jak najbardziej sensowne. Jeżeli, weźmiemy to, ten film, jeżeli potraktujemy ten film jako element twórczości tego człowieka, a nie wierną adaptację książki. Okej, okay, trochę odbiegliśmy od tematu, mimo że oczywiście tematyka wielkiego wezbiego jest bardzo ciekawa Ale wróćmy może do gier i z racji tego, że czas goni, to zajmijmy się ostatnim aspektem Czyli relacjami gier z innymi mediami, jeżeli chodzi o, o adaptację no i tutaj przykład, który moim zdaniem warto przytoczyć, już kiedyś mówiłem o nim w, w ramach zajęć na uczelni, ale to jest kwestia wykorzystywania przez te wielkie koncerny, które pożerają wszystko na swojej drodze. Chodzi mi tutaj głównie o firmy robiące gry i wykorzystujące również fanów. W tym przypadku tutaj dwie panie, więc fanki. Um, przykład Jessica Nigry i Holly Conrad e, Cosplayerek, które zostały Już pochłonięte przez mainstream e, I współpracują z twórcami gier e, no Jessica Nigry Obecnie promuje najnowszą gry Sudy 51 Killer is Dead e, Natomiast Holly Conrad Współpracuje z BioWare'em Przy tworzeniu już takich Oficjalnych, oryginalnych strojów e, Nawiązujących do serii Mass Effect No I wydaje mi się, że to jest taki optymistyczny nie wiem, jakiś taki oznak, optymistyczna oznaka tego, że jednak mimo wszystko te firmy patrzą na twórczość fanowską i w jakiś sposób z nią korespondują No i na sam koniec to, o czym już Kamil trochę wspominał, czyli kwestia tego, że kiedy gra jest adaptacją już jakiegoś popularnego czy też kultowego tekstu, jak w przypadku Wiedźmina czy Władcy Pierścieni no to trudno, sukces musi być i, i, i nic z tym nie zrobimy e, no i na sam koniec ponieważ kwestie gradadaptacji adaptacji będziemy jeszcze omawiali za tydzień e, co prawda bardziej skupimy się na e, grach e, będących adaptacjami gier analogowych e, co też wydaje się dosyć ciekawym e, tematem, to może na sam koniec e, tutaj pojawiła się propozycja jakiś czas temu, żeby może trochę porozmawiać o tym, co się ważnego wydarzyło w przeciągu ostatnich dni, czyli ogłoszenie przez Microsoft nowej konsoli no. i po prostu nie byłbym sobą nie byłbym sobą i, i z takiego dziennikarskiego obowiązku zapytam Was, jakie są Wasze odczucia, jeżeli chodzi o zapowiedzenie, tak już widzę, że są reakcje reakcje są już adekwatne, więc tak. szybko zapytam, jakie są Wasze reakcje Krótką wypowiedź poproszę, jeżeli chodzi o, o, o zapowiedzenie Xbox One yy, Odnośnie... ja nigdy nie miałem do czynienia z Xboxem, ale z tego co mm. widzę co się dzieje w internecie i sam patrząc na Microsoft, Microsoft mm -hmm. Jak to oni ostatnio się z ze swoimi nowymi systemami itd. Tak to nowy, ja już to tak nazwę Xbox 720, mm -hmm. który będzie praktycznie komputerem, no nie wiem czy zasługuje na miano konsoli, no bo oni to robią właśnie z tego taki bardziej komputer i też będzie miał dużo funkcji, które są zależnięte z systemów na, no, na komputer, na przykład na Steamie możemy normalnie kupić grę tam jakieś dodatkowe rzeczy w bibliotece, typu ocenić grę albo coś i tutaj Xbox chyba też to wprowadzi Microsoft też to wprowadzi Jak już PlayStation Sony wprowadziły dla PlayStation to kupowanie gier i ściąganie ich z chmury no więc... Moja ocena to jest, jest tylko taka, że y, mogliby jakieś sprecyzować, że to nie jest konkretnie konsola, a bardziej platforma do grania, ani, bo konsola to taki bardziej się kojarzy z czymś małym, co jest tylko do gier i to wszystko. A, to będzie trochę bardziej funkcjonalna z Ja tylko mi, chciałam żeby, powiedzieć, że to jest skompań. takie właściwie ciekawe zjawisko, że prezentacja nowej konsoli przyciągnęła uwagę takich no powiedzmy mediów m, bardzo popularnych i raczej. Mainstreamowych. No, tak mainstreamowych, ale no, które raczej nie powiedzmy nie albo programów, znamy, tak? Tak, które nie poświęcamy ogrom czasu, bo dzień po e, prezentacji właśnie już nowej konsoli, e, słyszałam w radiu, nie wiem, jakimś takim naprawdę ogólnopolskim, Z, RMF, cokolwiek, e, która z tych stacji chyba i w wiadomościach o nie wiem 8 czy 8.30 pojawiła się wzmianka o tym, że została pokazana nowa konsola właśnie e, Xbox One, ale jakby dodatek o grach był troszeczkę na samym końcu. Dlatego, że najpierw powiedziano o tym, że to jest centrum rozrywki, tak? że to jest głosowe, e, sterowane z głosem, gestem. E, no, to, to byłby ten aspekt, no ale pojawiło się też ten, ten, ten aspekt gier, i też powiedziano, że no, prezentacja nowej konsoli do gier. Tak? Mm -hmm. Także, no, jakby pewien optymizm ja bym tutaj chciała wnieść. Czyli, jeżeli to już przyciąga uwagę wszystkich, no to, to dobrze. Tak generalnie właśnie największym problemem przynajmniej z punktu widzenia nas graczy jeśli chodzi o tą konsolę jest to, że Microsoft z tą całą właśnie uwagę z gier na potrzeby tworzenia tego centrum multimedialnego. Przynajmniej tak to wyglądało z konferencji. Jak to będzie wyglądać jeśli chodzi o gry? To tak naprawdę dowiemy się na E3. Kiedy mają być pokazane te wszystkie ekskluzywy i te wszystkie nowe marki, które mają się pokazać, I wtedy będziemy wiedzieli jak to wygląda. Bo to co pokazali w tej, do tej, w tej chwili oni no nastawiają optymizmem, w odróżnieniu od tego, co na początku roku pokazało PS4, gdzie, znaczy pokazał Sony, gdzie PS4 było sprzętem całkowicie dedykowanym do graczy, że mm. posiadało, posiadało gry, posiadało, yy, gry. <gry> znaczy, w sensie gry, w sensie, yy, pokazali gry, pokazali, że ta konsola będzie miała funkcjonalności, które dla graczy mogą być autentycznie yy, przydatne. A nie skupiła się na żadnych dodatkowych elementach, które jestem pewien, że też się tam będą gdzieś przewijać. Ale to po prostu nie jest to, co graczom zainteresować. Microsoft po prostu zmienił docelowy, swój docelowy target. Ale właśnie tutaj nie byłbym taki pewien. Bo to jest tak, że z jednej strony po prezentacji PS4 też były pewne obawy i lęki dotyczące funkcji Share. Wszyscy stwierdzili, że no tak, konsola będzie bardziej dostosowana do Facebooka i dla casuali, którzy będą chcieli się dzielić swoimi osiągnięciami niż dla hardkorowych graczy. Ale oczywiście na szczęście pokazali te gry, które pokazują, że ok, możemy być spokojni. Z Microsoftem myślę, że jest więcej obaw teraz w mediach niż powinno być no na tej czy... Dlatego, że to, że ta konferencja odbyła się teraz w bardzo, w bardzo bliskim terminie 3 wiąże się z tym, że mogli chcieć pokazać teraz część funkcjonalności, żeby zostawić sobie kwestie związane z grami właśnie na targi. I, I myślę, że nie bym tutaj tak pesymistyczny wobec tej konsoli, no, a, a jej elementy związane z designem, ze sterowaniem głosem, gestami itd. potraktowałbym raczej jako plus, nie minus, dlatego, że ona jest dostosowana do salonu do dorosłego gracza w tej chwili. To Po prostu, ona jest elementem, który ma służyć ma, za centrum półki znaczy, dla dorosłego, znaczy dla dorosłego gracza, ale muszę to powiedzieć, dla amerykańskiego dorosłego gracza. Dokładnie połowa rzeczy, które tam zostało, zostało zaprojektowanych, faktycznie nie będzie podostępna poza, poza, poza Stanami. Więc to, to się właśnie to jest właśnie największy to, ja problem. startowanie tego systemu w Europie, poza stanami w Azji, gdziekolwiek yy, to jest kwestia czasu. To też nie jest tak, że, że system dostępności online będzie ograniczony. Znaczy będzie na pewno na początku. Ale myślę, że z czasem będzie no tak tak dostępny. Podobnie jak PS... Znaczy, sobie, sugeruję, że to jest kwestia czasu tak samo jak było z polskim Xbox Live'em. Tak. Niestety tak, ale, ale mimo wszystko napawa mnie to bardziej optymizmem niż pesymizmem. Nie, że to się nie znaczy zdarzy. Wspomniana blokada sposób. używek jest kolejnym krokiem do takiej jakiejś walki z wrogiem. się podobno no, mhm. Znaczy, tak. to jest, no, to no, jest to mają, jedna kwestia, ma, ale... No, jakaś opłata za to jest znaczy, to jest nie pierwsza rzecz, ale... Tak. Bo Mm, tutaj nie, nie, nie mam zbytnie do czynienia właśnie z tymi z Life i tak dalej mhm. y, Ale z tego co mi się kojarzy to wiem, że Nintendo takie coś też wykorzystało Znaczy w Polsce nie można tam do jakiegoś, gdzieś się zarejestrować związanego z Nintendo Bo oni tylko tam w bardziej, w tych głównych obszarach, gdzie mają y, no, swoje wpływy to Znaczy generalnie... Nintendo nie ma tylu fanów N Nintendo, ten, Nie, to... Nintendo w Polsce w ogóle nie ma, trzeba od tego zacząć Mieli y, y, przedstawicielstwo handlowe w postaci firmy Stadtbauer z którymi zerwałem umowę w marcu, mówiąc, że od marca zostanie otwarte coś nowego i od marca na stronie znajduje się komunikat, który był przepuszczony przez lansator, potem fajnie go przetłumaczyli i wysłali do Nintendo, Nintendo łaskawie rzuciło że planują restrukturyzację swoich działań w Polsce i na tym się skończyło. Okay. Nintendo wciąż jest bardzo polska, a Microsoft aspiruje do bycia globalną, tak. No, dobra. To już nie. Tak. Myślę, że zaczęliśmy od Microsoftu, weszliśmy w Nintendo, więc najwyższy czas, żeby skończyć. No i na koniec jeszcze jedna fanowska adaptacja gry. Tym razem tutaj uśmiechając się w stronę Dominiki Będą Zombie. W yeah. każdym bądź razie dziękuję Wam bardzo dzisiaj za spotkanie w tym elitarnym gronie. Widzimy się za tydzień. Jeszcze informacja będzie na naszej stronie Facebookowej, na którą zapraszamy. Nagranie oczywiście do odsłuchania, mam nadzieję, dzisiaj bądź jutro na portalu Świat Gry. Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.